Podziemie podcastu odcinek dziesiąty. W Polsce się szerzy niesprawiedliwość ta, że inni ludzie więcej mają niż ja. Nie może dalej tak być Za co ja k***a mam żyć I ja pracy, nie robię krzykacze Powstańcie i walczcie o godziwe płace Bo wszystkim należy się Łączcie się! Mówią mi znajdź robotę Weź się jakoś rać Tu siedzę i czekam i nikt mi jej nie chce dać Nie wolno z choroby kpić. Że mi się nie chce robić To nie jest mój wybór, to jest choroba To się tak zdarza, też mogłeś taki być Mogłeś się taki urodzić To nie jest moja wina, że jestem chory na to Żebracy nie robę krzykaczem Powstańcie i się, o godziwe płace Bo wszystkim należy się Łączcie się Sąsiad z podszóstki to z firmy żyje se Kto na to pozwala, że on ma, a ja nie i u mnie jak zwykle bieda, mnie tu nikt firmy nie dał. I jacy, pracy nie robię krzykacze, powstańcie, wasz się o we płace, bo wszystkim należy się, łączcie się. Będą wybory, to odbije się od dna. Dam głos na tego, kto mi najwięcej da. Niech zrobi to, co konieczne, wyrówna szkody społeczne. Pijacy, że pracy, nie robię krzykacze, powstańcie i walczcie o godziwe płace, bo wszystkim należy się Łączcie się, hej pijacy żebracy nie robi Polacy, powstańcie i walczcie o godziwe płace, bo wszystkim należy się. Łączcie się! Łączcie się! Łączcie się! Już? Po wypłatę co tam? No, jak zapewne kojarzycie po głosie, piosenkę wykonał Martin Lechowicz, e, a dzisiejsze nagranie będzie o tym, że mi się należy. No, zasiłek zapomoga, bo mam stwierdzoną niezdolność do pracy, bo mam wujka lekarza przecież. No... Jak to tak może być? Eee, zapewne wielu z was denerwuje fakt, że kiedy spotykacie... Nie, inaczej. Kiedy idziecie do sklepu, spotykacie pod nim nie wiem, dziesięciu... no pięciu... pięciu mężczyzn że tak powiem spożywających miejscowe specjały przeważnie jest to najtańszy możliwy alkohol jaki w tym sklepie występuje i narzekają jak to im strasznie źle, jaki to niski mają zasiłek jaka mała renta i tak dalej, i tak dalej. a ja takim ludziom pluję w ryj i zgadzacie się ze mną lub nie mam swoje zdanie na ten temat i go nie zmienię ponieważ nie mam zamiaru utrzymywać ludzi którzy mają w dupie to żeby się ruszyć i cokolwiek robić bo nawet jak pójdą byle gdzie za robotę publiczną i tak im się należy pensja nawet kurde nie wiem chodniki pozamiatać Tyle co, naprawdę, to znaleźć pracę to nie jest aż taki kosmiczny problem. Sęk w tym, że po prostu... Ja mam swoją godność, nie będę tego robił, albo 8 stówek to za mało, bo ja muszę od razu na dzień dobry zarabiać pięć tysięcy. No, i czyż to nie jest <śmiech> dziwne, albo co najmniej głupie? No ale cóż, będą kolejne wybory, będą obietnice i co? Ale tak oczywiście znowu dupa! Popieki no do, do nich! Było yeah! cicho. Bo mi się kurde. Dobra, manual. Bo mi się popieprzyło w ustawieniach, sorry. E, w każdym bądź razie.. No widzicie, że to jest nieprofesjonalne i nagrywane na żywo. Ale tak wracając do tych zasiłków, nie wiem jak wy, ale ja nie chcę oddawać przyszłej pensji, przepraszam, a w zasadzie sporej części, na to, żeby ktoś dzięki mnie miał, nie wiem, darmowe chlańsko. Ludzie, no, coś z tym trzeba zrobić. Aha, osobliwa mi gadu pisała i pozdrawiam was wszystkich. E, my, ciebie też. Mm. Pisze do mnie stronopisarz, ale muszę go trochę spławić. Sorry, Kamil, pozdrawiam cię, stronopisarzu. E, po prostu na stronie pojawił się dział w podcastach, dział reklamy nie tylko podziemia. Właśnie reklama podziemia za niedługo powstanie, ale jeśli macie jakieś takie jingle bądź przerywniki, pomysł, podsyłajcie mi na adres kieca Chętnie Chętnie wykorzystamy I i, i... i co? I będziemy reklamować się w sieci. Ech. co wam jeszcze mogę powiedzieć poza tym, że jestem przeciwny zasiłkom aha jeśli kiedyś będziecie chcieli o tym pogadać to zapraszam was na skype'a i niekoniecznie będę to nagrywał po prostu porozmawiamy wymienimy się swoimi spostrzeżeniami i poglądami na ten temat i, i już no ludzie jak z tym krajem, żeby coś zmienić jest jeden sposób no zróbcie coś z tym, kurwa. No właśnie. Nie siedźcie na dupie i nie narzekajcie, jak wam źle. Tylko zacznijcie, nie wiem, szerzyć chociaż swoje poglądy, skupiać ludzi, o, o którzy mają podobny system wartości. Jednym z takich miejsc jest właśnie podziemie. Innym jest kontestacja, która skupia już pewnie kilkadziesiąt tysięcy no, ludzi. W zaledwie dwa lata... A wszystko dzięki temu, że głoszą prawdę, że mają w dupie polskie prawo, podobnie jak ja, bo mam serw hosting, mam... Wróć! Strona jest w Niemczech, nagrania są w Stanach, także no, obowiązuje mnie prawo amerykańskie i niemieckie. Dlaczego to sobie możecie poczytać na na choćby wikipedii. Co wam jeszcze mogę dodać? Aha, stronka. Za niedługo będzie można dodawać komentarze bez rejestracji, ale od razu mówię <śmiech> otwarcie, że takich komentarzy będę czytał, ale nie będę na nie odpowiadał, bo jeśli ktoś nie ma dwóch minut na dokonanie rejestracji, no to sorry, szkoda mi czasu. Wam szkoda na podziemie, mi szkoda na Was. Komentować możecie, ale nie ja Wam będę odpowiadał. Może zrobi to inny słuchacz, może jakaś inna osoba. Nie ja. To Wam mówię już. Za niedługo będzie forum być może. A na chwilę obecną taki... Krótki przerywnik. Jeszcze Polska! Odnowionej demokratycznej Rzeczpospolitej. Nie wytrzymam tego wszystkiego. i wszystkich w Za dużo telewizji. Idź na odwyk www.odwyk.com. Bogu po ludzku. Człowiek Mieszczurek wszystko wytrzyma. Dobra, mm, wracając do tych zasiłków, podobnie uważam z Zusem em i emeryturą z tamtegoż miejsca. Jeśli wejdziecie sobie na stronę nieobsługujemy.pl bodajże, za chwilkę wam powiem nieobsługujemy.pl o, chyba już nie ma tej strony. Albo com nie obsługujemy.com. O, tak, nie obsługujemy.com Tam dowiecie się o co chodzi. I jest choćby. Czy wiesz, że zarabiając 2,5 tysiąca i odkładając 488 złotych, nie na ZUS, a na konto oprocentowane na 6% rocznie po 41 latach zgromadzisz 1.100 złotych? zł. No właśnie. I nie dziwcie się, że zarabiając 2,5 tysiąca, bo takie są normalne stawki, podczas gdy nie wpieprza się Wam e, tak wysokich podatków, jakie mają miejsce obecnie w Polsce. E, nie wiem, ile się oddaje na ZUS, ale sporo. Kilkaset złotych. W każdym razie Gdybyście nie odkładali tych pieniędzy na ZUS, a właśnie na konto, sądzę, że zyskalibyście dużo więcej. Hmm. I co wam mogę dodać? Że ja będę się starał nie płacić na ZUS, bo nie widzę w tym większego sensu. A tak swoją drogą, jeśli ktoś nie lubi Niemców, to mogę wam powiedzieć, że to dzięki nim macie ZUS, bo któryś tam z oficerów niemieckich chyba to ściągnął do Polski. Nie wiem, nie pamiętam jaka jest historia tego urzędu. No w każdym bądź razie nie jestem za zasiłkami, nie jestem za emeryturą z ZUSu. Wolę sobie sam odłożyć, zainwestować w coś i, i mieć z tego jakiś zysk, niż, niż patrzeć jak utrzymuje obecnych emerytów. No. I to będzie w sumie tyle dzisiejszego nagrania. Eee, co wam jeszcze mogę dodać? A hmm. no, puszczę wam taki... Ciek taką ciekawostkę. I będziemy kończyć. What music are you listening to now? Do you listen to new music? I, I, listen, I, don't, I don't really listen to new music. If something catches my ear, I don't listen to new metal bands. I don't listen to go, oh, give me the top ten of the new metal bands. I wanna, I gotta... Cause one of the dangers of that is if I, if I start to like it, if something gets in my head, it'll come out my mouth, you know. So, you listen to a lot of Justin Bieber? Zajawimy Justin Bieber. What the fuck Justin Bieber? Good. I like that answer. That's perfect. No. I to była wiedza o jego oszborna na temat Justinka. <laughs> nie, dobra, słuchajcie. Jeśli chodzi o tego <coughs> uzdolnion <coughs> o tego <coughs> tą dziewczynkę, to nie będę tego komentował. Yy, I na koniec wam przeczytam kawał. Mm. Żona do męża w sklepie. Nie zapomnij kupić prezerwatyw. Kuźwa, 8 zł za 3 razy? Zdziwiony, daje ci ktoś taniej? Yy, nie, dobra, ten był głupi. To przeczytam wam inny, inny, inny. O! Co jest najlepsze w rob... Nie, to jest... To już jest... Przychodzi. Cholera! Yy, sorry, nie przygotowałem sobie po prostu i wiecie. Jedzie dwóch ruskich pociągiem do Chin. Nagle po czterech dniach milczenia jeden pyta drugiego. Ty, Sasza, rypałeś kiedyś psa? Nie, a czemu pytasz? Odpowiada. A tak, chciałem jakoś zacząć rozmowę. No. To trzymajcie się. I komentujcie, komentujcie, oglądajcie Minecraftowe nagrania, jeśli chcecie, jeśli nie chcecie to też obejrzyjcie i trzymajcie się, do następnego nagrania, cześć.